Sobota 2 stycznia 2016 roku. Słuchacie właśnie 62 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz Jerry. Witam Cię serdecznie w Nowym Roku. Witam Cię Szymas w Nowym Roku i witam również serdecznie wszystkich słuchaczy w tymże Nowym Roku. Tak, kochani, rozpoczynamy dziś nawiedzone nadawanie Anno Domini 2016. I początkowo planowałem puścić dzisiaj podsumowanie ubiegłego roku, tak jak to zrobiłem rok temu, ale jak już wyjaśniałem na fanpage'u no, nagranie i montaż podsumowania wymaga sporo i czasu i pracy, więc usłyszycie to wszystko dopiero za tydzień, ale spokojnie... Ale spokojnie pojawi się także i podsumowanie. Tak, ale spokojnie nie martwcie się, wszystko w swoim czasie. Dziś zaś Omówimy dla Was we dwójkę film, który podzielił konglomerat. No, ch chyba tak po raz pierwszy, przynajmniej na tyle, na ile rozmawialiśmy sobie poza podcastem, no to po raz pierwszy chyba tak mocno różnimy się w opiniach no ale nie wiem, czy to jest dobry moment, w sensie początek podcastu, żeby od razu od tego zaczynać. Ale nie, nie. skoro uznałeś za stosowne tak pokrywać, to tak wygląda na to, że po raz kolejny okazuje się, że Szymas nie ma racji. No ale nawet to, że jest autorem głównym niniejszego projektu nie oznacza, że ma monopolu na prawdę i wiedzę, co zostanie mu dzisiaj boleśnie uświadomione. Ja nie chciałem rozwijać tego wątku, teraz chciałem to tylko delikatnie zaznaczyć, ale jak widać, Jerry już musiał się wciąć i tutaj bardzo niegrzecznie tak przerwać, no ale już trudno, no wybaczymy mu, w końcu jest gość. <grych> e, tak, film, o którym <grych> mówimy, to Robale, w oryginale Slider. Jest to produkcja w reżyserii i ze scenariuszem Jamesa Gana. Produkcja, która swoją premierę miała... Podajże pod koniec marca 2006 roku. From Universal Pictures. Comes a film, so shocking. Uh, we've got a real problem here. So disgusting. Nie, nie, nie, nie, wiem. It will change the face of the horror. They're doing things to people, turning them into some kind of monsters. Może słówko o fabule. W małym amerykańskim miasteczku rozbija się pewien dziwny pozaziemski obiekt kryjący w sobie kokon z pewną istotą. Przypadkiem natrafia na ten kokon dwójka miejscowych i wówczas w czasie tego spotkania dochodzi do zarażenia, zainfekowania nie wiem, zapasożytnienia jednej z tych osób i jak się okazuje w ten sposób rozpoczyna się, nie wiem, może, można by powiedzieć, inwazja obcych, tej obcej istoty, i miasteczko oczywiście musi sobie jakoś z tym poradzić Something's wrong with me! I myślę, że tyle na razie wystarczy. I właśnie tak jak zaczęliśmy film, który podzielił konglomerat, rzeczywiście na ogół wygląda to tak, że jesteśmy zgodni w naszych opiniach dotyczących wszelakich tekstów kultury. I nawet nie tylko my, we dwójkę, Jerry i ja, ale też nie wiem, Mando, Bedwolf, Isk, Elin i cała reszta gości, skóra ale jednak czasem dochodzi do rozłamu i dzisiaj mamy właśnie taki moment. Bo jak już mogliście zauważyć, nie zgadzamy się po ocenie tego filmu i to tak dość mocno. Do tego od dłuższego czasu pielęgnujemy w sobie te negatywne emocje, by dziś dać im wszystkim upust by zaprezentować wam taki wiecie dźwiękowo odpowiednik jakiegoś starcia na śmierć i życie wiesz ja mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak krwawo jak w Spartakusie od stars Nawet dzisiaj jeszcze przed samą tą rozmową tutaj, którą teraz nagrywamy, prowadziliśmy dyskusję na Facebooku i wprawdzie rozmawialiśmy o krampusie i o interpretacji zakończenia, ale też było ostro. Tu prawda, to prawda. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No... To, no wyjdzie w praniu, myślę, w toku dyskusji i jak, jak bardzo krwawo tutaj się akcja rozwinie. Tak, i myślę, że w tym miejscu już możemy zacząć zdradzać nasze opinie. Powiem, że jest wśród nas wielki fan Natana Filemona, czy też Filiona, czy jak on się tam nazywa, Strażników Galaktyki i Słabych Filmów. I to jestem ja i mnie się ten film bardzo nie podobał a wymieniłem właśnie Natana Filiona bo on wciela się w główną rolę on wciela się w Billa w szeryfa tego miasteczka i dla mnie ten film był no słaby. i ja go oglądałem już ile? rok? dwa lata temu i on widniał na różnych topkach najlepszych horrorów roku 2006 wszyscy podkreślali że jest to film bardzo dobrze zrealizowany, interesujący i zabawny. Bo co istotne, to jest horror komediowy. Przynajmniej takie są założenia wyjściowe. Jeżeli chodzi o kategorie na IMDb, to jest comedy, horror, sci-fi. Na filmwebie też podaje się horror, komedie i w tych wszystkich topkach, które wtedy czytałem, też podkreślano, że jest to film niezwykle zabawny. Ja się w niego zaopatrzyłem na taki mini maraton, który zorganizowałem dla znajomych u mnie w domu i delikatnie mówiąc, dość mocno się zawiedliśmy. A co istotne, my oglądaliśmy przed robalami... Boże, jak to się nazywa po polsku? Piszcz, jeśli wiesz, co zrobiłem w ostatni piątek 13 I... No i nie znam tego. To Rozumiem, że to jest jakaś parodia slasherów, tak? Tak, tak, tak. To jest taki straszny film, tak? tylko że poza franczyzą główną. I on tam parodiuje i krzyki. Przede wszystkim krzyki, myślę, ale też właśnie koszmary minionego lata, Christine. Akurat do Christine tam się pojawia takie bardzo zabawne i fajne nawiązanie. Ale ogólnie no, jest to słaby film, tak co pokazuje już sam tytuł. I po tym oglądaliśmy Robale i szczerze mówiąc ja nie wiem, który z nich oceniam lepiej. Kwestia gustu twojego została poruszona już na początku tego podcastu, więc może ja przejdę tutaj do, do swojej oceny od razu, jeżeli mamy od niej zacząć. I tak, ja oceniam ten film zdecydowanie lepiej. To jest trochę tak, że ja o tym filmie słyszałem sporo, bo warto nadmienić od razu też na początku, że robale stały się swego rodzaju filmem kultowym. I przyniosły Jamesowi Gunnowi, no, powiedziałbym nawet pewną sławę, która zanim zaczęła gdzieś tam się ciągnąć właśnie od tego obrazu, i która doprowadziła, nie wiem jakim cudem i to w dwóch zdaniach gdzieś tam dalej jeszcze o twórcy i o tym jakim cudem ktoś postanowił dać debiutantowi miliardy dolarów, żeby zrobił Strażników Galaktyki, to ja absolutnie tego nie rozumiem, ale to mówię do samego twórcy może paradoksalnie chciałbym przejść troszeczkę dalej. Okay. I tak ja oceniam sam ten film dobrze, ale wydaje mi się, że oceniam go dobrze z trzech powodów. Po pierwsze ja nie miałem specjalnie wygórowanych oczekiwań, bo tak jak wspomniałem, słyszałem o nim, wiedziałem, że gdzieś tam to jest obraz jakoś tam uznawany za kultowy, natomiast u mnie się to nie przekłada bardzo często wprost na takie jednoznacznie pozytywne oceny i skojarzenia, dlatego że ja na zbyt wiele w życiu już widziałem kultowych obrazów, które się albo źle starzeją, albo tą swoją kultowość, umownie to nazwijmy, Czerpiąc z takich źródeł, które do końca do mnie nie przemawiają, czego najlepszym przykładem jest Maceta Roberta Rodriguez'a i w zasadzie no, wszystkie filmy Rodriguez'a po 1994 roku chyba które po prostu uchodzą pośród wielu za, za właśnie kultowe, za takie obrazy, które są ironiczne, zabawne, czerpią gdzieś tam z popkultury. Natomiast dla mnie to są po prostu gnioty kręcone dla kasy i ja po prostu jakby nie widzę tego, co, co wiele osób zdaje się w tych filmach dostrzegać. Dlatego mówię, ja jestem dosyć taki stonowany zawsze w oczekiwaniach I, i to wydaje mi się już była pierwsza kwestia, która jakby troszeczkę powodowała, że ja inaczej do tego filmu już na, na wejściu podchodziłem i do tego dochodzą dwie kwestie dosyć ważne, które wydaje mi się w kontekście robali mają znaczenie, to jest to, że ja bardzo lubię horrory science fiction i bardzo lubię... Body Horror, czyli, czyli coś, co możecie kojarzyć albo z Davidem Cronenbergiem, albo z Clive'em Barkerem na przykład. I wydaje mi się, że Robale są fajnym filmem o tyle, że one, one nieźle bawią się właśnie tymi dwoma motywami. Bo powiedzmy sobie szczerze, że Robale to jest film stricte rozrywkowy. Przechodząc troszeczkę dalej do fabuły, bo ja bym się chciał tutaj odnieść do, do tej skróconej wersji fabuły i przepraszam Cię, tak troszeczkę zagadam na początek, Nie ale jakby, żeby uzasadnić właśnie trochę jakby tą dobrą opinię i dać jakby podkład pod dalszą dyskusję. To jest film, który jest dla mnie takim czystym kinem rozrywkowym, który mówię eksploruje znane motywy, ale robi to bardzo fajnie. Bo patrząc właśnie na całą historię, to ja całkiem niedawno widziałem remake Bloba z tego z 58 roku. Nie wiem, czy ty go kojarzysz taki. Tak, tak. To się nazywało Blob Zabójca z Kosmosu. I ten remake jest chyba tam z 85 roku, jeżeli ja dobrze kojarzę. I po prostu początek robali i sam pomysł na film to jest Blob Zabójca z Kosmosu. Jeden do jednego. Jakby tutaj niektóre sceny, jak scena lądowania, później scena zarażenia, jakby pewne motywy, jak ta zaraza się roznosi, to, to jest dokładnie jakby ten, ten sam schemat. Natomiast ten schemat jest podkręcony i troszeczkę zmieniony właśnie w związku z tym przefiltrowaniem jakby całej tej koncepcji przez właśnie Body Horror i to, jak bardzo to ma znaczenie, bo tutaj tak na pewno sprawę rozmawialiśmy trochę poza podcastem, więc też to do tego nawiążę. Jednym z twoich zarzutów było to, że na przykład że ten film nie jest ani śmieszny, ani straszny. Tak. Co do tego, że nie jest śmieszny, ja to rozumiem, dlatego że ja uważam, że to jest film dosyć lekki, natomiast w mojej ocenie to wcale nie jest taka jakby komedyjka, jak się o niej mówi. Niestety ja do końca nie rozumiem, czym się dystrybutorzy i często też widzowie Kierują w ocenach, bo no, rozmawialiśmy w zasadzie chyba tydzień temu o Krampusie, który też jest nazywany komedią i horrorem w jednym, tak, tak, a ale... też rozmawialiśmy o tym, że, że tam... No, humoru to jest jak na lekarstwo. Ale zauważ, Jerry, że jednak robale mają bardzo dużo elementów typowo komediowych. Nie wiem, no, samo otwarcie, tak, jest robione, ono nie jest po prostu luźne. Ono ma elementy właśnie takiego humoru sytuacyjnego, jakichś gagów i tak dalej. Masa dialogów jest oparta właśnie na takim humorze czystosłownym. Nie wiem, scena w komendzie, gdy już zaczyna się obława za, powiedzmy, naszym obcym, naszym głównym obcym, tam, yy, kojarzysz scenę w komendzie? Tak, tak, tak. Tam kojarzę. przy mapie, zamiast po prostu tak. powiedzieć wszystkim, powiedzmy, poszukiwany obiekt porusza się na wschód wzdłuż lasu, jest organizowane wielkie posiedzenie w komendzie, jest wielka mapa, jest opracowywana po prostu tak, jakby to była jakaś przeogromna strategia wojskowa, rysunki, tak, używa się magnesów czy tam naklejek w kształcie ośmiognicy. No sorry, ale to jest tak niepoważne, że ja się nie dziwię, że to jest określane jako komedia, bo tam jest sporo takich elementów, które zupełnie nie pasują do filmu poważnego, które są czysto komediowe, ale jednak film jako całość mnie nie bawi. Zaśmiałem się wiesz, kilka ale... razy, ale to za mało. Znaczy, no ja jestem w stanie to zrozumieć, tylko że mówię, dla mnie to wpływa na odbiór tego filmu jako takiego lekkiego filmu rozrywkowego. Dla mnie, tak jak ja widzę te elementy komediowe, bo to widać tak na pewną sprawę w zasadzie w każdym aspekcie, począwszy od aktorstwa, które momentami jest bardzo przerysowane i takie. Gdzie Mr. Pip? Mówiłem twojej sekretarce, żeby zapakowałam Mr. Pipa. To jedyny napój jaki lubię. Brenda wybucha jak balon, moich przyjaciół ujeżdżają robaki, a teraz kurwa nie ma Mr. Pipa. Mr. Pimp! Jesus Christ! Jezu Jack! Jack, do Jack. Right Zaraz dostanie. I takie celowo, ja bym to użył takiego sformułowania, takie wyciągnięte mocno na wierzch. Że to nie jest tak, że widzimy, że po prostu aktorzy się wcielają w dane postaci. Czasami tak jest, bo na przykład takie, tak naturalnie gra, można powiedzieć, właśnie wzmiankowanym przez ciebie Nathan Filion, ale już chociażby postać głównego antagonisty, czyli Granta którego gra Michael Rooker, no to jest postać, która jest po prostu od samusieńkiego początku, od pierwszej sceny, w której on się pojawia, on jest po prostu tak no, podkręcony po prostu do granic absurdu. Z tym, że tak jak ja widzę właśnie te elementy i w i od strony aktorstwa, i od strony scenariusza, bo to co mówisz, tam jest dużo właśnie jakiegoś humoru takiego w dialogach, jest dużo humoru sytuacyjnego, łącznie nawet z jakimiś elementami slapsticku, momentami mam wrażenie, tak, tak. to dla mnie to wiesz, to nie musi się przekładać na to, że ja się będę tutaj zanosił śmiechem do rozpuku, bo dla mnie to są elementy, które jakby troszeczkę mają rozładowywać napięcie które mają powodować właśnie, że będziemy ten film tak lekko trochę sobie no, lekko do niego podchodzić i lekko nam będzie się go oglądało, co stanowi ciekawy kontrapunkt do, do drugiej rzeczy, o której ty wspomniałeś, że ten film nie straszy, bo ja to też jestem w stanie zrozumieć, że to może być zarzut, bo on faktycznie nie jest straszny. Ten film, jeżeli spełnia jakąś definicję horroru, to jest obrzydliwy, bo od pewnego momentu Tutaj mamy to, co w, właśnie w Body Horrorze jest. Bardzo na wierzchu, czyli mamy operowanie właśnie taką dosłownością, mamy operowanie cielesnością i to, to naprawdę robi wrażenie, przynajmniej na mnie robi wrażenie, dlatego że raz, że to jest całkiem pomysłowo zrealizowane i fajnie od strony technicznej, dwa, że to się bardzo dobrze sprawdza właśnie na ekranie. Tak i... I, I też właśnie tak trochę kończąc jakby ten swój przydługi wstęp, no to, to właśnie dlatego ja oceniam ten film generalnie pozytywnie bo tak jak nie uważam, żeby to było jakieś, jakieś dzieło epokowe, bo chociażby, nawiązując do tego, co powiedziałem, że to jest tak na sprawę główna oś fabularna wyjęta żywcem z Bloba, to mimo, że Blob, jakby to też jest takie science fiction, horror rozrywkowy, można powiedzieć, ale to tam było jakby jakieś takie przesłanie, które gdzieś tam było schowane, był jakiś taki morał, który poznawaliśmy w finale, to, to było, była jakaś taka opowieść, gdzie było widać, że tam o coś więcej chodzi niż o dostarczenie prostej rozrywki. A tutaj tutaj nie, tutaj ten film ma człowiekowi zapewnić półtorej godziny godziwej zabawy i tak na dobrą sprawę nic ponadto. I tutaj nie ma żadnego przesłania, może człowieka momentami rozbawić, może momentami obrzydzić, ale ja bym się nie doszukiwał tutaj próby zrobienia czegoś więcej. Czy inaczej, tu jest próba zrobienia czegoś więcej, ale to o tym może jeszcze za chwilę powiem. Dobrze, to korzystając z okazji najpierw się odwołam do tego straszenia, bo to nie jest tak, że dla mnie jak film nie jest straszny, to jest zły. powiedzieć, że on brzydzi. Wygląda jak takie coś, co w czasie wojny odpadło mi od Fiuta. On jest dobrze zrealizowany technicznie, jeżeli chodzi właśnie o te mutacje ciała, ingerencje w ciało. To jest pokazane bardzo ładnie i to jest plus tego filmu, ale moim zdaniem to zmarnowano, to po prostu się przewija w tle, patrzę na to, mówię, fajnie to zrobili, ładnie to wygląda, bardzo fajny efekt, ale tyle, niczego, nic z tego nie wynika. A najgorsze jest to, że ten film mógłby być i śmieszny i straszny, bo te sceny komediowe niektóre mają potencjał, tylko są moim zdaniem właśnie robione tak od czapy, mamy taką totalnie sztuczną, przeteatralizowaną scenę w komendzie właśnie, z tym rozpoczęciem poszukiwań. I można by to zrobić tak typowo, okej, okay, teraz luzujemy atmosferę, pośmiejmy się, a ona nie, ona jest zrobiona absurdalnie, tak pod komedyjkę, kiczowa to, ale ostatecznie nie jest zabawna. I w drugą stronę, czy film straszy, kojarzysz, gdy nasz pasożyt już w ciele nosiciela szuka swojej pierwszej wylęgarni gdy wpada na swoją pierwszą wylęgarnię, powiedzmy, i dochodzi do, nie wiem, zapłodnienia, czy jakby to ująć, puszczenia jajeczek. To jest scena, która mogłaby być przerażająca, zwłaszcza, że jest całkiem nieźle zrealizowana. A twórcy po pierwsze zmontowali ją równolegle z otwarciem Święta Łowów, które jest takie też luźne, trochę kiczowate, podkomedyjka, ale jednak niezabawne. I do tego ze sceny, która zaczęła się naprawdę ostro, przerażająco i tak sobie pomyślałem o fajny moment, trochę strachu, tak poczułem gręsią skórkę, po chwili się okazuje, że ofiara naszego pasożyta tak się miota, jak w czasie jakiegoś dziwnego stosunku czy coś tak właśnie nie wiesz, czy to ma być śmieszne, czy co. I tutaj jest dużo takich momentów, które moim zdaniem są totalnie zmarnowane. Mogłoby być zabawnie, nie jest zabawnie. Mogłoby być strasznie, nie jest straszne. I dlatego no ja jestem na nie. I mówi, że to jest właśnie półtorej godziny takiej niezobowiązującej, ale przyjemnej rozrywki. Też się nie zgodzę, bo no nie bawiłem się dobrze zwyczajnie cały czas czułem ten dysonans ani śmieszne, ani straszne, do tego ten film miał duży potencjał właśnie ta strona realizacyjna wszystko co się dzieje tutaj z ciałem w filmie jest świetnie zrobione poza finałową eksplozją która jest beznadziejnie zrobiona i nie powinni jej pokazywać moim zdaniem bo od strony technicznej no leży i kwiczy zwłaszcza w porównaniu z całą resztą po drugie aktorzy nie wiem no Nathan Fillion Shelby, Shelby. Jesteś tam? Jak leci, szefie? Znaleźliście? Jakiś komar mnie tu wkurza. Widzisz gdzieś... Nie wiem, jak je nazwać. Takie wielkie ślimaki, tylko szybkie. Nie widzę. Ale dzwoniła twoja mama. Powiedziała, sedec się zapchał. Wracaj, jak skończysz. Musisz mnie teraz posłuchać. Mówiła, że zapchał się przez to, co zrobiłeś w niedzielę. Wezwij przez radio służby sanitarne. Shelby, śpisz? Uh, yeah, sorry. Przepraszam. I już dzwonię. W rury wrosły korzenie jakiegoś wielkiego drzewa. Zatykają cały system. A ona używa mnóstwa papieru. Lubię go i jako Rika Kessel, i jako Reynoldsa z Firefly Serenity, i jako, nie wiem, Hamera z Doctor Horrible Long, Nie wiem, no ogólnie lubię tę postać, nawet jeżeli ten aktor gra na ogół w bardzo podobny sposób. Jest Elizabeth Banks, która też moim zdaniem sprawdza się nie najgorzej. Jest ten Michael Rooker. Wszystko w porządku fabuła może i nie powala tak na pierwszy rzut oka, ale mogłaby być ciekawym takim punktem wyjścia dla pokazania czegoś właśnie, czy zabawnego, czy strasznego. Ostatecznie ja widzę po prostu perypetie osób, które zupełnie nie radzą sobie z sytuacją, w której się znalazły. I tutaj ty tydzień temu mówiłeś przy omawianiu Krampusa, że bohaterowie zachowują się horrorowo. Moim zdaniem zachowanie bohaterów Krampusa w porównaniu z zachowaniem bohaterów robali było ultrawiarygodne, niesamowicie bliskie rzeczywistości, bo to co się tutaj dzieje, to jest jakaś masakra. Gdy pojawiają się tytułowe robale, to reakcje ludzi są przepotwornie absurdalne. Zaczyna się taka inwazja taka takich obrzydliwych, przerażających, czerwonych robali, które od razu atakują ludzi i nikt nie ucieka. Nikt! I tam jest cała masa takich scen. Okazuje się, że te robale plują kwasem. Znaczy robale, mutanty tak naprawdę, już jak gdyby osoby przejęte, bo skoro dochodzi do inwazji przynajmniej częściowo, to wiadomo, że udaje się przejąć część osób. Mają opcję plucia kwasem, te bestie. I ludzie, którzy są tego świadkami, stoją obok i rozmawiają sobie, jak gdyby nigdy nic. To jest masa takich przeidiotycznych sytuacji, które sprawiają, że ja nie mam z tego żadnego fanu. Jestem autentycznie zdegustowany, zły. Nie, nie wiem, co Ci powiedzieć, bo ja tego w ogóle tak nie widzę. W tym sensie, że to jest wszystko pociągnięte grubą kreską, więc tutaj te zachowania bardzo często są zgodne jakby z właśnie z horrorowymi schematami, natomiast no, według mnie to tutaj to jest jakby uzasadnione, bo to jest po prostu historia, która realizuje pewien schemat, schemat inwazji obcych na, na ziemię, którzy zamieniają gdzieś tam ludzi w zombie. To, co wspominasz, że w trakcie tej inwazji ludzie się zachowują irracjonalnie, no to mi się wydaje, że to, to też właśnie to, to ma miejsce tak naprawdę sprawę na samym początku tej inwazji i to jest uzasadnione. Bo tutaj nikt, łącznie jakby z tymi postaciami, które jako jedyne teoretycznie coś wiedzą, czyli właśnie z tą grupą, która poszukiwała Granta, to, to i tak nie do końca jakby wiadomo jak ta zaraza się rozprzestrzenia, jak to wszystko funkcjonuje, bo zwróć uwagę, że od strony fabularnej i przepraszam, będziemy chyba spoilerować, bo myślę, że nie ma co się bawić tam z jakby jakiś segment spoilerowy i bezspoilerowy. Wydaje mi się, że kto się będzie miał na tym filmie dobrze bawić, to i tak się będzie dobrze bawił, a kto uwierzy Szymasowi, to go pewnie nie obejrzy. Hmm. Więc, więc po prostu myślę, że będziemy, będziemy walić spoilerami. Tak, znacie już naszą opinię kochani, więc w sumie to omówiliśmy chyba wszystkie aspekty pokrótce, więc teraz wchodzimy po prostu w szczegóły, fabuły. Dokładnie tak. I jedziemy ostrzej. Uwaga! Spoiler! wspomniałeś o, o tym, że na przykład masz dysonans taki duży w scenie tej takiej pierwszej, mocnej, kiedy Grant właśnie atakuje Brandę i jakby my do końca nie wiemy, jakby co to jest, bo, bo to równie dobrze może być tak, że on ją wysysa, że się tak wyrażę kolokwialnie tymi mackami, żeby ją pożreć. I tak, wychodzą mu dwie straszne macki z klatki piersiowej i to wygląda przerażająco. No, wygląda przerażająco i jest świetnie zrealizowane. To, to, to też dodajmy. I ty wspomniałeś, że jakby masz dysonans tego, że to jest zmontowane jakby na naprzemiennie z tym świętem łowów. A dla mnie to, było, to był całkiem fajny zabieg, gdzie tak na dobrą sprawę mamy Ujawnienie pierwszy raz tego, czego do tej pory nam nie pokazywano. W tym sensie, że my wiedzieliśmy, że coś z grantem jest nie tak, on się tam dziwnie zachowywał, te sceny wiesz, z surowym mięsem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiedzieliśmy jeszcze, jakiej, jaka przemiana jakby staje się jego udziałem to raz, a dwa, do czego ona będzie prowadziła. I tutaj mamy po raz pierwszy jakby pokazaną tą przemianę, gdzie jesteśmy zszokowani i jesteśmy zaskoczeni tym, co widzimy. A z drugiej strony mamy właśnie przebitkę na taką no, maksymalnie idealistyczną, wioskową scenę, gdzie mamy zabawę, tutaj sobie burmistrz czy, czy tam jakiś prezydent miasteczka otwiera sobie imprezę, tutaj nasz szeryf podrywa żonę Granta, sielanka i, i swawola i to moim zdaniem właśnie całkiem fajnie wypada jako takie zestawienie, tego pokazania jakby tego, że z jednej strony mamy właśnie jeszcze ten taki nieświadomy wioskowy klimat i, i, i takie nieświadomość tego, co się zaraz wydarzy, a z drugiej strony już widz zaczyna widzieć, że, że po prostu tutaj to się nie skończy pewnie tylko i wyłącznie właśnie na, na tej jednej osobie granta, tylko, że tutaj będzie coś więcej. Także I, I moim zdaniem to, to właśnie całkiem fajnie tutaj to zadziałało. To, że to jest zrobione, mówię, jakby grubą kreską na przykład, szczególnie jeżeli chodzi o, o, nie wiem, chociażby postać tego burmistrza miasteczka, no to mówię, to taki jest, ale to, to, to całe aktorstwo w zasadzie w tym filmie, mówię, w dużej mierze się opiera na takim jakby przy rysowaniu tych postaci. Ale właśnie, patrzę, Mamy te, to święto łowów. Swoją drogą, to jest święto łowów bodajże imienia Hennen Lotega, czyli to jest nawiązanie do twórcy Basket Kaiza nowego koszyka, takiego też klasycznego, hardkorowego horroru, ale wstępując od tego, jest rozpoczęcie tego Święta Łowów, mamy przemowę burmistrza. Można by ją zrobić tak maksymalnie komediowo, właśnie jakąś wpadkę, walnąć, nie wiem, ten on mógłby tam zwrócić, spać ze sceny czy coś i byłoby śmiesznie, tak taki słaby byłby ten humor niskich lotów, ale byłoby śmiesznie. Nie zrobiono tego. On jest taki trochę przerysowany, ale to nie jest ani śmieszne, ani poważne, tak? a nawet jak coś tak raczej poważne, po prostu mamy gbura na scenie i tyle równolegle mamy straszną scenę i montaż jest równoległy, naprzemienny trochę tego, trochę tego straszną scenę, gdy Grant, facet, który wiemy, że jest zarażony zrywa z siebie koszulę i jakieś dziwne macki wychodzą mu z ciała, świetnie zrealizowano strony technicznej i za chwilę te macki coś zrobią y, Bogu Ducha Winnej kobiecie i jest taka atmosfera grozy, a po chwili co się okazuje, że jak te macki Granta wchodzą w kobietę, w jej ciało, w tym samym momencie burmistrz mówi, że świętołowów ogłaszam za otwarte, czy rozpoczynamy świętołowów. I to byłby fajny metakomentarz, tak świętołowów, obcy zaczynają swoje łowy. Ale to z tego wcale nie wybrzmiewa. A do tego po chwili ta scena, jak się dowiadujemy, nie wiem, zapuszczania jajeczek robali w ciele prędy, wygląda tak, jakby to była jakaś parodia stosunku seksualnego. Ona się tak miota, tam wersalka trzeszczy. Ale, i ale to, jest tylu... to jest tak z typowo słabej komedii. Nagle ta cała groza upada, a biorąc pod uwagę to, że ta scena z otwarcia łowów nie była na tyle zabawna, to nie było atmosfery komediowej i mamy takie skakanie po klimatach, jakby się nie mogli zdecydować. No, no nie, no, moim zdaniem to wszystko jest właśnie w spójnym, jednym klimacie, takim no, specyficznym klimacie tego filmu, no bo on taki po prostu jest i, i mi się wydaje, że... No tak jest, czy, dokładnie czy, tak. Czy, czy, czy, ja, czy ja, nie do końca, ja nie do końca rozumiem twoje zarzuty, dlatego że ty, wydaje mi się, punktujesz rzeczy, które moim zdaniem są całkiem udane, bo, bo tu dokładnie wszystko tak jest, tylko moim zdaniem to właśnie działa, w tym sensie, że tak jak mówisz właśnie to, co mówi burmistrz, to, to moim zdaniem to było celowe zagranie i to miało stanowić Meta komentarz do tego. To jest to, co ja wspomniałem, że, że ma to jakby pokazać, jakby widzą, że że my już wiemy coś więcej niż oni jeszcze nieświadomi, fajnie się bawiąc. I z drugiej strony też jakby narzekasz na to, że ta scena jakby taka straszna z tymi mackami jest rozładowana niepotrzebnie przez to, że jakby zamienia się to w parodię jakby takiego no jakiegoś dziwacznego stosunku, ale moim zdaniem to też jest jakby zamierzone. Ja dlatego się też odwołuję cały czas jakby do tego, że ten film bardzo mocno zakorzeniony jest właśnie w takim horrorze cielesnym, dlatego że tam jakby tego rodzaju zagrywki, czyli połączenie takiej warstwy typowo znanej z horroru z warstwą erotyczną i z cielesnością, tam jest to typowe. I dla mnie tutaj nie było dysonansu, bo ja się bardziej zastanawiałem tylko w początkowej fazie, czy właśnie to będzie tak, co, co zresztą wspomniałem, że on ją po prostu jakby wyssa i zobaczymy coś, co już też wielokrotnie w horrorach widzieliśmy, czyli taki po prostu, wiesz... W... Opróżniony worek ze skóry zamiast człowieka. Czy właśnie to się zakończy jakąś taką, można powiedzieć, parodią kopulacji? Zakończyło się tym drugim? I moim zdaniem to to, że to wyglądało po prostu jak właśnie taki... no. Dziwaczny stosunek, to, to było celowa zagrywka. Tak, no, ale, no, Jerry, bo tak, to, ale tak, tak, tak, to miało wyglądać. Ale to nie było erotyzmu, to był taki, taki. Ale to być erotyczne. Masakrycznie niski i beznadziejny humor. Widzimy, jak ten pasożyt wysysa kobietę, to paroduje stosunek humoristyczny. Ale łuciowy. to nie było humorystyczne. W tle tańczy to... sobie filion z y, tą, z Banks i po, sobie na parkiecie do jakiegoś country, w ogóle to country w tle, to jest taki kiszowany. Kisz, moim, moim, moim zdaniem, sobie dorabiasz niepotrzebnie ideologię do czegoś, co jest zupełnie proste, bo, bo dla to, to dokładnie takie było jak, jak widać. Tutaj naprawdę nie ma co, co nadmiernie kombinować, bo odczytałeś dobrze intencje, a próbujesz jakby obrócić to na, na niekorzyść Bo ta filmu. intencja mi się We... nie podoba. Ona jest dla mnie bzdurna. Się nie mogli zdecydować i w końcu wrzucili nie noc, wszystko ale nie w no, Ale oni się dokładnie zdecydowali. Ten film od początku do końca, jest od taki, napisów tak, początkowych i pierwszych scen jest jakby utrzymany w takiej tonacji i to jest taka tonacja trochę humorystyczna, trochę właśnie straszna i moim zdaniem to gra naprawdę nieźle. I to, to, co ty mówisz jeszcze raz wspomnę, że, że tobie się ta scena nie podoba, moim zdaniem to ona jest właśnie bardzo dobrze yy, rozpisana, w tym sensie, że ona jest jakby dziwaczna, ale ona, ma, ona jest celowo dziwaczna. Bo to, to ma być parodia stosunku seksualnego, to nie ma być erotyczne. No to wiesz, to, to nie jest kasus jakby takiego horroru, jak nie wiem, jak była istota. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to tam kosmita się wcielał w seksowną kobietę i tam jakby wiesz, te sceny one były początkowo zawsze właśnie erotyczne, no bo tak to miało być, jakby tam, tam jakby było to pomyślane, mm -hmm. pomyślane w ten sposób, że zanim jakby ofiara ucierpi, no to te jakby ten kontekst seksualny był istotny. A tutaj on nie jest, on nie ma być erotyczny. To, to po prostu ma być jakby parodia taka no, horrorowa stosunku seksualnego i dokładnie to otrzymujemy. To nie ma być ani zabawne, ani to nie ma być erotyczne. To, to ma być po prostu dokładnie to, co, co widzisz. I ja po prostu nie za bardzo rozumiem jakby, co ci tutaj w tym względzie nie pasuje. Wszystko. No bo, <śmiech> ale, no przejdźmy okay, dalej, no ale przejdźmy dalej. <śmiech> prze, to prze, przejdźmy dalej. To przejdźmy dalej, bo tak. ja jakby nadal nie rozumiem jakby w tutaj twojego problemu. Ale to się odniosę jakby do dalszej, dalszych twoich zarzutów i na przykład jakby tego t, początku inwazji. Do, I do tego, że na przykład ci ludzie się zachowują jakby idiotycznie, jakby stoją w miejscu, zachowują się horrorowo Jesteśmy i tak dalej. przy szopie, tak? Już? Jesteśmy przy szopie, dokładnie tak. To tak, zauważmy, że po tej właśnie święcie łowów rozpoczyna się, jak gdyby już polowanie, bardzo szybko wychodzi na jaw, że z grantem jest coś nie tak, z mężem yy, Stagli naszej właśnie głównej bohaterki Elizabeth Banks się w nią wciela i szukamy go. Potem następuje ta idiotyczna scena na komendzie strasznie przerysowana z tymi mapami naklejkami w kształcie ośmiornicy i tak dalej. I potem bohaterowie w końcu rozkminili gdzie spodziewać się Granta. Udali a, a, się przy, tam. Przepraszam, przepraszam, wpadnę ci weszczelnie w słowo. Tak. Co, co te naklejki w kształcie ośmiornicy, które tak tutaj piętnujesz jako po prostu taką kpinę są w Według mnie w ogóle to jest cał, całkiem zabawny, wprowadzone i uzasadnione fabularnie, bo, bo przecież nie wiem, czy Ty pamiętasz, że właśnie jedna z, jakby z wersji, czy jedna z postaci, która niby tam widziała właśnie Granta, to go przyrównała do, do właśnie jakby takiej ośmiornicy z mackami i oni to jakby zrobili celowo. To też pokazuje, że Jackie. właśnie... To... To, to, nie jest, to nie jest tak, że to, że, wiesz, że to jest po prostu humor wysokich lotów, ale dla mnie to było całkiem właśnie zabawnie wszystko połączone i, i to pokazuje, że jakby ten film nie jest jakby w, w niczym wyszukanym, ale to, to jeszcze mówię, cały czas jakby nie chciałbym się odnosić do samej postaci Jamesa Gana, bo zostawmy go sobie może na koniec, tak, tak. ale no to po prostu jakby znając właśnie y, to z, z, z, jakby z jakiego kręgu on wyszedł, to mnie to zupełnie nie dziwi, to nie miał być wyszukany humor, to on, miał być taki humor, jaki otrzymujemy. Albo to kupuje się, albo się nie kupuje. No, Jerry, ale właśnie o to bawiło. chodzi. Właśnie o to chodzi, ty mówisz humor. Masz scenę, gdzie, tak jak mówię, Filion jest na, znaczy mamy cztery dni mijają, tak właściwie trzy i zaraz będzie czwarty. Pierwszego dnia doszło do ataku na farmie A. Drugiego dnia na farmie B tuż obok A w kierunku wschodnim. Trzeciego dnia na farmie C tuż obok farmy B w kierunku wschodnim wzdłuż lasu. Logiczne jest, że prawdopodobnie kolejny atak, do kolejnego ataku dojdzie na kolejnej farmie, na farmie D w kierunku wschodnim wzdłuż lasu. Filion w, w ogóle robi coś takiego wiem gdzie uderzy następny raz, jakby to było nie wiadomo jakie odkrycie. I następnie, zamiast to po prostu powiedzieć wszystkim, słuchajcie, on idzie wzdłuż lasu na wschód, to on organizuje to zebranie w komendzie. tak? Mają wielką mapę, na której zaznacza kółkami pierwszego dnia uderzył tu, drugiego dnia uderzył tu. Po jaką jakąkolwiek? Do tego są te naklejki, a przecież oni byli przeciwni tym wszystkim żartom o ośmiornicach jednak pomimo wszystko w komendzie. I wiesz, jak gdyby masz masę tych elementów komediowych, ale one są... I nikt z nich mi nic nie robi. Mogliby z tego zrobić scenę, na której ja bym płakał ze śmiechu? Właśnie, tak troszkę to wykorzystać? Oni nie. Robią, biorą te wszystkie zabawne komediowe elementy, a scena jest mdła. No, nie zgodzę się, ale dojdźmy do, i do, do, co, co, już uzasadniłem, ale idźmy do szopy bo nie dojdziemy do rejonu. <gry> tak, i i w końcu znaleźli na tej czwartej farmy Granta, poszli za nim, on ich doprowadził do szopy, w której jest Brenda, i Brenda jest wylęgarnią, czyli jest taką wielką kulą z twarzą, w której coś jest w środku, my jeszcze nie wiemy. Uh, so, what's going on? Co się z Tobą dzieje? Exactly. Jestem strasznie głodna. Nie wiedziałam, że można być aż tak głodnym. Mógłbyś mi podać kawałek tego oposa? Chociaż trochę. Ta scena jest i obrzydliwa i jakby w swojej karykaturalności mnie po prostu rozbawiła, bo już sam widok Brandy mnie rozbawił i później to co się dzieje moim zdaniem jest całkiem nieźle fabularnie poprowadzone, w tym sensie, że ty mówisz, że ci ludzie się zachowują głupio, tylko że jakby problem polega na tym, że tak jak ta inwazja zaczyna przebiegać, to, to jakby wiele tych takich głupich zachowań i naszych bohaterów i postronnych ludzi w szczególności daje się bez problemów obronić. Dlatego, że zwróć uwagę jakby jak to wygląda. Brenda jakby eksploduje, pojawiają się po raz pierwszy tytułowe robale i jakby rzucają się na przykład ofiarom do, do ust, tak. nie? I, I to jest... I nasi bohaterowie szybko wiedzą już jakby, że, że to jest problem i, i zaczynają się jakby konsekwentnie tam bronić, nie wiem, zasłaniając usta, Ale nikt nie ucieka, nikt nawet nie próbuje wyjść z tej szopy. Masz przeogromną plagę czerwonych, obrzydliwych no dla, dlatego, dlatego, że oni jakby widzą już, że jakby kwestia jest tylko i wyłącznie taka, że one się rozłażą. To jest, wiesz, Ale to nie, jest nie widzą, jako... nikt nawet nie, nie próbował wyjść z tego budynku w pierwszym momencie. Nikt się Ale nie, nie no ruszył. Dla... No, no nie, no, nikt się nie ruszył, dlatego no, że ich było tyle, ile było. Oni jakby widzieli w naturalny sposób. No zobacz, ta scena, moim zdaniem, ona jest po prostu do, dobrze fabularnie uzasadniona. Nikt się nie ruszył, bo oni jakby celowo zostali w miejscu, zasłonili usta i, i, i widzieli to, co też ja jako widz jakby ja to tak odebrałem. Nie wiem, czy masz problem znowu z kolejną sceną, która, która jest całkiem spoko rozegrana. Nie jest. Że wiesz, że te robele robale uciekają po prostu jakby infekować miasto i to jest tak, że przez to, że one jakby do próbują we wedrzeć się przez gardło, no to jest tak, że jeżeli widać, i to też jest pokazane, że jeżeli po prostu, nie wiem, oni zasłaniają sobie usta i nie, ten robal się nie może dostać, to one po prostu bezmyślnie idą dalej. No typowy taki po prostu bezmyślny pasożyt, który po prostu, wiesz, jeżeli nie uda mu się zainfekować ofiary, to się nie będzie tym kłopotał. I to jest jakby ta, ta pierwsza fala, dlaczego ja uważam, że, że to jest nieźle rozegrane, bo to później też, jak już idziemy dalej jakby na tych przykładowych mieszkańców, jakichś tam przypadkowych, no, no to też jest jest tak, że no, oni wi widzą coś, co się porusza, i oni, jakby w pierwszej chwili, no, nie mają prawa czekaj, wiedzieć, że to jest coś, co, co, co ich zaraz zaatakuje, i wiesz, i, i to jest dla mnie, y, dla mnie jakby uzasadnione. Natomiast y, tylko poczekaj, daj mi skończyć jeszcze, jakby a propos jakby samej drugiej fazy, że też jest tak, że później, jak ty na przykład nawiązałeś do tego, że nie wiem, że oni tam plują kwasem i, i że nikt nie ucieka i tak dalej, to to też jest tak, że zobacz, dostajemy. Kawałek po kawałeczku różne elementy, jakby układanki, zanim jakby nasi bohaterowie, którzy są w centrum wydarzeń, zrozumiałem tak na dobrą sprawę, jakie są zagrożenia i czym, jak, jakby jak te y, sterowane przez robale, czyli przez Granta w, w sumie, no bo to on stanowi jakby mózg tej operacji, zombie zaczynają działać, bo wiesz, bo to nie jest powiedziane od razu, to jest wiesz, to jest tak, że po chwili na przykład postać zainfekowana wstaje i oni są zdziwieni, bo nie wiedzą czy to jest tak, że ta postać się obroniła i, i wiesz, ja jako widz też tego nie Jerry, wiem. ta postać, nie, nie wiadomo, która wstaje, czy... zaczyna mówić głosem Granta do Starli. i za po chwili wstają dwie jeszcze inne postacie i też mówią głosem Granta do Starli, co jest okay, cholernie tu, nienaturalne. Ale... A oni, no, no. czekaj, Starla, no. burmistrz i pani policjant stoją obok nich, nawet się nie odsuną, policjantka daje się otoczyć, jeden z mutantów pluje kwasem na twarz policjantki, ona od razu się roztapia, a blondy i burmistrz dalej stoją obok nich. Nie Jerry, nikt normalny by się tak nie zachował. Nie, dla mnie, wiesz, to, to, to jest dla mnie przykład tego, że to jest, wiesz, w pier pierwsza taka sytuacja, to, co oni jakby widzą i te, te jak się zaczyna ta rozmowa właśnie z jakby z tymi ząbiekami, to jest tak, że oni kompletnie jakby nie wiedzą jeszcze jakby co ich spotka. I tak na pewno sprawę to, co ty mówisz, że... Policjant że wiesz, że... tam był, przypominam. No, no, no dobrze, no policjant, no, no i co z tego? Masz wielkie to, mutanty, to, to... jakieś dziwne no, ale, coś Ale nie wiesz, jak... Ale nie wiesz, co z czym masz tak na sprawę No to czynienia. trzymam się na Wy... odległość na 10 no, metrów odległości ich No okay, Biorę ale, na ale i mówię się, idziecie ale wiesz, przede mną. Ale, ale stary, rozmawiamy o scenie, która tak naprawdę sprawę trwa dłużej nasza rozmowa niż cała ta scena. Wiesz, to nie jest tak, że oni tam sobie stoją i gadają z tymi postaciami. Ale stoją, czasu, coś tylko tak, kwasem, że, że... a oni stoją i nic nie robią, dopiero po no, chwili. No okej, okay, no ale no bo, no bo stoją i nic nie robią, bo po prostu jakby w, od momentu, kiedy ta postać wstaje, odzywa się głosem Granta i pluje kwasem, to w, w w świecie filmu mija 30 sekund. Nie więcej. To, to, to, to wiesz, to nie jest to więcej. i bo scena, Starla która... rozmawia z tym gościem, który gada głosem Granta. Prowadzi z nim dialog, jakby to było w miarę naturalne. To jest takie. No, dlaczego czy, mówisz czy... głosem Granta? 60, 60 sekund, a nie 30. Wiesz, no to dla mnie to nie, to nie wykracza absolutnie prze, poza standardowe horrorowe bzdury, które widzimy w każdym jednym filmie i mnie to jakby zupełnie jakby nie razi, dlatego, że mówię, to, to jest tak, że oni nie wiedzą, z czym mają do czynienia, a poza tym, wiesz, zobacz co przed chwilą przeżyli. Ty wymagasz racjonalnego myślenia i racjonalnego uzasadnienia od kobiety, która słyszy głos swojego męża z, wie, z, z zombie, a przed chwilą z ciała jej koleżanki wyszło 100 tysięcy rubali, które próbowały, wiesz, we że ci jej do gardła. No... Ja jestem w stanie to, to zrozumieć o tyle, że wiesz, że oni po prostu nie wiedzą, z czym mają do czynienia. I zwróć uwagę, że od momentu, kiedy wiadomo, z czym mają do czynienia, jest zdiagnozowane, że, że A, robale wchodzą przez usta, B, plują kwasem, C, jakby są sterowane przez granta, właśnie co się objawia, chociażby tym, że wszystkie mogą mówić jego głosem, to już później, jakby wszystkie działania bohaterów są jakby racjonalne i jakby oni o tym w każdym momencie pamiętają. W każdym momencie, że wiesz, że jeżeli spotykam się z trwa ponad 4 minuty. Co, co? Nie, ponad pięć minut to trwa. Mówisz o tej scenie w szopie. Tak, talk to the hand. Dla mnie to, to okej, okay. to nie, ma, nie ma to dla mnie jakby większego znaczenia, dlatego że ja i tak podciągam to, mówię, pod pierwsze spotkanie z czymś nieznanym i po spotkanie w sytuacji ekstremalnej, gdzie mówię ci, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tutaj główną postacią jest żona jakby głównego potwora, która nie wie, nie wie co o tym sądzić i burmistrz, który jest generalnie rozwalony. Przybył stamtąd. Jest Marsjaninem? Marsjanie są z Marsa Jack. To ogólna nazwa wszystkich kosmitów. Wcale nie. To sobie sprawdź. Przestańcie a wiesz, a mówię, a spójrz na to też co się dzieje dalej, że, że tak jak wspomniałem jakby od momentu, kiedy jest zdiagnozowane to zagrożenie i już wiadomo jakby jak te, te zombie jakby przeprowadzają inwazję i co jest problematyczne, to później już jest to konsekwentnie rozgrywane I, i bohaterowie jakby kiedy wymaga tego sytuacja, to próbują się zasłonić, nie wiem, przed kwasem, próbują zasłonić usta i tak dalej, i tak dalej i nawet jak już nawet dochodzą już później, wiesz do, do kolejnych jakichś tam ocalonych ludzi, to też pierwsze co co jakby robią, to też jakby jest informacja zasłoniusta i tak dalej, i tak dalej. I Dla mnie to jest całkiem a moim konsekwentnie moim zdaniem nie, bo właśnie to wszystko jest takie strasznie pretekstowe, bo potem zauważ w jaki sposób wpadają znowu w ręce potworów. To jest tak, że te mutanty, wszystkie te potwory, to jest jedna świadomość. Chociaż tak naprawdę film też nie jest konsekwentny, bo się okazuje, że wszyscy obcy mają jedną świadomość, ale jednak na przykład jak mamy scenę z wylęgarniami już potem w miasteczku, po przejęciu obcy, przez obcych tego miasteczka, to wylęgarni jednak mówią swoim głosem i mają własną świadomość, tak więc już jest odstępstwo od reguły, ale w każdym razie te wszystkie istoty tam i nawet zwierzęta, które zostały przejęte przez obcych widzą i słyszą to samo, tak mają jeden umysł, a jakoś nie mogą dopaść naszych bohaterów, potem się okazuje, że nasz szeryf nie rozgląda się, prowadząc samochód na lewo i prawo i po prostu daje się jak gdyby bez żadnego problemu uderzyć i zepchnąć gdzieś tam w bok, leżą sobie nieprzytomni przez chwilę w samochodzie, nikt ich nie dopada, porywają tylko staglę. szeryf w końcu on nie powinien wyjść z tego auta, żywy, a jednak po prostu sobie wychodzi, to wszystko jest takie pretekstowe, po prostu żeby to pchnąć troszkę do przodu, troszkę do przodu, ale żadne zachowanie tutaj moim zdaniem nie ma większego sensu Dlatego nie zgodzę się, że to można jakoś uzasadnić. I tak samo to wszystko prowadzi do tego finalnego starcia, do, do tej finalnej konfrontacji. I no ja przepraszam, ale nie, wiem, mamy ten wątek z granatem, tak? Znowu nawiązanie do, gdzie to było w Firefly czy w Serenity, no nieważne. W każdym razie, koleś ma granat na szaryf, tak? I yy, znowu miało być tak emocjonująco. On tam wpada z tym granatem, i nagle po prostu ta bestia wytrąca mu go z dłoni, i granat wpada do basenu po chwili dziewczynę, która była obok przygniata kanapa druga miota się po prostu po całym pomieszczeniu rzuca nią na lewo i prawo w końcu okazuje się, że nasz szeryf zostaje przebity jedną macką, drugą trzyma zaraz go też y, powinna go dźgnąć, bo te macki były potwornie silne, ale on jakimś cudem nagle ma tyle siły, żeby ją powstrzymać, tak? Ta macka po prostu wywraca wszystko jak chce, miota kanapą tak jakby to było piórko a on ją trzyma w dłoni, tak? I nie pozwala wbić sobie w ciało, chociaż ogólnie Druga macka już mu coś wpompowuje w żołądek, tak? Absurd. I jeszcze po chwili przy zupełnym przypadkiem obok jest butla gazowa i ten nasz dzielny szeryf wbija tę mackę drugą w ten zawór butli gazowej i się okazuje, że ten potwór zasysa ten gaz. Z taki zbieg okoliczności, taki deus ex machina, że to się w głowie nie mieści. I jeszcze się okazuje potem, że szeryf przeżył i jest to wytłumaczone w ten sposób, że laska, która nie ma bladego pojęcia o całej inwazji, bo robale znalazły ją w wannie i ona wie co najwyżej tyle, co inni bohaterowie, a prawdopodobnie jeszcze mniej, bo raczej wszystkiego ze szczegółami nie opowiadali, nie analizowali. Ona nagle stwierdza, musisz mieć w sobie takie obydwa, żeby się zmienić w lęgarnię. Ciekawe skąd to wie. to jest takie wiesz uzasadnienie na siłę po prostu. No, no nie no, znaczy, wiesz z, znowu jakby nie za bardzo rozumiem jakby czemu próbujesz do, dorobić czy doszukiwać się większego sensu. w Nie większego akcjach, jakiegokolwiek niż, niż sensu. Mają. Nie, no ale tu, ale tu wiesz, ale tu akurat ma uzasadnienie. Ty mówisz, że laska która z wanny nie ma prawa tego wiedzieć, no ale zwróć uwagę, że jest przecież jakby ta scena, gdzie ona jakby się dowiaduje, z czym mamy do czynienia tak na, na Ona sprawę, nie była bo... przy żadnej wylęgarni wcześniej. Skąd ona może no, wiedzieć? Nie była, ona nie była przy wylęgarni. Ona, w, nie pamiętasz tej sceny? Tam jest przecież scena w, w momencie, kiedy jakby jeden z tych robali wchodzi jej do ust i ona jakby jest tak, że nagle jest taka scena, jest taka migawka A to też na... nie na, na ten kosmos, gdzie, gdzie ona tam jakby widzi jakby tak na dobrą sprawę trochę jakby ma wgląd do tej takiej ogólnej świadomości gdzie gdzie wiesz gdzie po prostu jest nagle tak jakby ona była na chwilę podłączona po prostu jakby do tego zbiorowego ciała i ona jakby w tym momencie jakby wie to, co wszyscy inni dowiadują się to jest zresztą też wykorzystane jak ona na przykład się spotyka później z naszymi bohaterami i ona właśnie mówi im, że, że to jest właśnie coś z kosmosu, które dąży do tego, żeby zainfekować jakby całe życie i po prostu doprowadzić do tego, że, że przejmie po prostu jakby planetę i żywe organizmy tutaj, żeby się nimi żywić. Więc wiesz, więc dla mnie to, to jest jakby akurat uzasadnione, że ona, ona to mówi. Gdyby to, nie dowolna inna postać coś takiego powiedziała, to by to nie miało Dobre, sensu, to ale, ona, ale że... ona, była, ona była podłączona jakby do tej zbiorowej świadomości. I wiesz, i tak na sprawę, ja nie wiem, czy to jest sens, żebyśmy my tutaj sobie jeszcze tak piłeczkę odbijali, bo ja mógłbym Ci każdy Twój zarzut tutaj odbić, bo, bo patrząc nawet na, na przykładowy dowolny z tych, co wymieniłeś, mówisz, że na przykład jest sytuacja i dla, dla Ciebie to jest idiotyczne, że nie wiem, że bohaterowie wychodzą cało z opresji i, i porwana jest tylko żona Granta. Tylko dla mnie tutaj się jakby było uzasadnione, uzasadnione o tyle, że jakby Grant jakby wyraźnie dał rozkaz w którymś momencie, że dorwać jego żonę jakby za, za wszelką cenę i w tym momencie, wiesz, to są, to są bezmózgie, w tym momencie jakby wszyscy zarażeni, to są bezmózgie zombie, Nie, one które wszystkie są, są poddane. nim. One wszystkie są jego no, świadomości, no, one nie są właśnie bo, tak. zombie. No ale no, nie no, ale to ja właśnie dlatego ich mówię, nazywam ich jakby bezmózgimi zombie, bo to są, wiesz, to jest to, to jego poddani, to jest jego, można powiedzieć, świadomość i dla niego w tym w tym konkretnym momencie istotne było to, żeby nie zacząć się rozmnażać, tylko jeszcze, wiesz, ta jest ta odrobina świadomości Granta, chciała żeby dorwać tą jego żonę. Więc że, ja ale równolegle też rozumiem... jednak one się żywią i rozmnażają, bo powstają tuż obok w tym budyneczku w no, okay. To dlaczego nie wzięli ich, albo nie zaraziły robaki, albo nie wzięli ich na mięso, tylko sobie zostawili? Jedyne no, osoby, które mogą robaków, nam zaszkodzić. Robaków, robaków nie było w tym momencie, a, a to, że nie wzięli ich, no to mówię, to dla, dla nich akurat priorytetowo było w tej chwili, to żeby dorwać właśnie żonę Granta i ją przebieglić. Ale dla nich to, tam to, to, jest cała to masa ludzi i jakoś większość działa, działa tam po prostu, zbiera to mięso, żre co się da, robią się kolejne wylęgarnie, a tych sobie zostawili. Jedynych, którzy tak naprawdę tam są teraz i których powinni wziąć, bo są im przecież potrzebni i są też zagrożeniem. Nie, no to nie, okej. Okay. No, według mnie to mówię, dla mnie to, to jest spokojnie do obrony, dlatego że ci mówię, priorytet było Akadżery, przecież żona oni Granta. atakują. Też tylko tak jakoś potwornie powolni, bo oni tam uderzyli w ten słup czy w coś, stracili na chwilę przytomność, a te zombie właśnie idą tak powoli. zauważ też, że te nasze powiedzmy już zombie i robaki w jednej scenie to po prostu zapitalają jak szalone, mają jakieś nadludzkie zdolności, czy też nadrobacze zdolności, a w innych są takie powolutkie. To... Nie, no ale to, to, to, wiesz, to nie jest tak, że one mają nadludzkie zdolności. Jest, są, są momenty, kiedy oni po prostu biegną, ale to, to jest tak, że to jest wyjątek potwierdzający regułę, bo oni się zachowują zasadniczo jak ludzie. Kiedy, wiesz, chcą tam dobiec, na przykład jak jest ta, też ta scena z tą, z tą dziewczyną właśnie, którą atakuje ten pierwszy robal w wannie, to też jest tak, że później jak ta rodzina ją atakuje, to oni na początku idą wolno, a na przykład z pola ktoś tam próbuje podbiec. No oni się zachowują jak ludzie, nie? W tym sensie, że jak chcą, to podbiegną, ale zasadniczo Chodzą, chodzą wolno. Ale to właśnie to, to on, oni chodzą nienaturalnie nie? wolno i to było dziwne, zamiast podbiec do niej i ją szybko dopaść, to oni nagle idą jak zombie. W następnej scenie znowu ci wieśniacy biegną. Ale dla mnie, dla mnie ci mówię, że to też jest naturalne w tym sensie, że to jest, wiesz, to tak jak wspomnieliśmy całą tą maszynerią jakby zarządza Grant i to, to jest, wiesz, dla mnie to jest tak, że to, to jest to, co ja też wspomniałem, że to są takie trochę bezmózgie zombie, dlatego, że to, jest, to są, wiesz, to są jego jakby pacynki i to nie jest do końca tak, że to jest jego jego świadomość, tylko że to są ludzie kierowani jego świadomością, to jest zasadnicza różnica. Bo wiesz, bo, bo czym innym jest, gdyby to była, można powiedzieć, jego świadomość, tak. i w tym momencie on jest w stanie zarządzać ale tym wszystkim tam pada jednocześnie. różnym różnym różnym jest różnym jest to jest jest różnym To nie tak, ale to różnym to ja ci Ale to różnym to różnym różnym różnym to to różnym różnym różnym że to jest coś innego, że różnym różnym różnym różnym różnym różnym różnym różnym różnym że oni różnym różnym różnym różnym różnym różnym to by, ja to różnym różnym różnym różnym różnym różnym różnym różnym różnym i są poddani woli granta. I w tym momencie to jest tak, że wiesz, dla mnie to, że na przykład, nie wiem, oni się poruszają dosyć wolno, no to dla mnie to też jest całkiem logiczne uzasadnienie tego, że on musi jakby tą chmarą ludzi zarządzać. To jest, to wiesz, to, to jest, mimo wszystko, jakby jeden umysł, nawet jeżeli opanowany przez jakiegoś tam kosmicznego pasożyta, ale to jest jeden umysł, który musi ogarniać, wiesz, to setki, setki par oczu całą sytuację. To, to dlatego też oni się zachowują właśnie tak, że chodzą jakby powoli. Tak. No to, jest to jest kosmiczny jest, uwagę, umysł, który podbijał już tysiące planet z no jakimiś okay, no, dzikimi bestiami, no, ale, jakimiś zbudowanymi no, dinozaurami. A ludzie Podbijał je ilością, a nie wiesz szybkością ruchów. No zwróć uwagę, że przecież to, to jest tak, że oni chodzą wolno, nawet jak jest ta scena. Zresztą e, dla mnie super scena i, i jedno z fajniejszych nawioza, nawiązań, bo to myślę, że trzeba naprawdę iść dalej. I ja bym chciał porozmawiać jeszcze chwilę o nawiązaniach, co. Co, co mi się tak, tutaj tak. Jakby w tym filmie Ale podoba, jeszcze... że, że wiesz, że na przykład widać, jak, jak właśnie szeref na przykład z tą dziewczyną obserwują, jak oni są wchłaniani jakby przez, przez to ciało Granta, co co właśnie mówię, idąc do nawiązań troszeczkę to dla mnie fajnie to gra z towarzystwem Juzny gdzie tam też jest mm -hmm. właśnie taka scena, <laughs> gdzie tam wiesz... Ró różne osoby się wkomponowują tak, tak, można tak. powiedzieć w jedno ciało i wiesz i na przykład te postacie jak podchodzą do tego jakby się układają, to też robią to wolno to nie jest tak, że po prostu wiesz, że oni działają jakby szybko, czy nadnaturalnie szybko, nie, no oni po prostu jakby tak chodzą, to, to dla mnie to mówię dla mnie to jest też całkiem uzasadnione i uzasadnialne tym właśnie, że to po prostu Grant jakby ogarnia to wszystko jakby tą swoją świadomością nie? Yy, Dobra, więc tak rzeczywiście w towarzystwie to było i Fuzomaki też było, Diego, i który to, to w mancern... Zresztą Grant się powołał na uzumaki, właśnie miałem się ciebie zapytać, czy ty tam widzisz uzumaki, bo ja z tego, co czytałem gdzieś, to właśnie Gan wymieniał uzumaki jako jedną z, inter... z inspiracji do filmu, a wiesz, ja cały czas nie, nie czytałem, więc po prostu jakby dlatego byłem ciekaw, czy to faktycznie coś ma na rzeczy, czy coś tak nadużywa, że się tak wyrażę. Tak, tak, tak. To wtapianie się zwłaszcza ciał w jedną masę, to tam się też pojawiło i to nawet w taki w miarę podobny sposób, że najpierw się przekładała, potem się, tylko tam się skręcała, ze sobą, tu się wtapiały w jedną masę, nie? No, no. Ale zauważ, moim zdaniem to, to wcale nie odbiłeś tego argumentu, bo skoro może biegać wieśniakami połące, to dlaczego nie może biegać wieśniakami, którzy mogą go uratować przed ewentualnym zagrożeniem w postaci właśnie filiona, który jest na jego śladzie? Ale abstrahując od tego, druga sprawa, robaki, które na przykład w domu po schodach chodzą bardzo powoli a potem znowu po tej łące to zapitalają jak szalone. To też moim zdaniem nie ma uzasadnienia. Trzecia sprawa mówi, że właśnie podbijali planety na ilość. W związku z tym ja zupełnie nie rozumiem, po jaką cholerę Grant tworzy jakąś wielką, dziwną, cielesną masę. Znaczy wiem po co, bo to jest efektowne, tak, bo mamy właśnie ten horror cielesny, bardzo fajnie to zrealizowali, świetnie to wygląda pod kątem realizacji, ale to nie ma żadnego sensu w fabule, bo on po prostu gromadzi to wszystko w jednym miejscu, to jest efektowne, ale co to daje? Jak oni chcą podbić teraz Ziemię w ten sposób? Jak jedyne, co robią, to właśnie wystawiają się na atak. Zamiast rozwijać te swoje army i podbijać kolejne miasta i w końcu zniszczyć planetę, to oni budują jakąś wielką, dziwną, cielesną masę, która jest nie do końca mobilna, bo wcześniej Grant był potwornie mobilny, a teraz jest praktycznie niemobilny, poza tym, że ma swoje macki. Więc to jest działalność idiotyczna. I kolejna sprawa co do tej inwazji, to co mi się nie trzyma kupy, to fakt, że pasożyt przejmuje żywiciela naszego Granta i od razu przystosowuje się do sytuacji bardzo szybko opanowuje ciało bardzo szybko ogarnia tak skomplikowane rzeczy jak stosunki międzyludzkie potrafi dostosować się do sytuacji, wykorzystać wiedzę Granta w sklepie na przykład by nikt nie miał żadnych podejrzeń w domu, w kontaktach z żoną a z drugiej strony nasza przegenialna świadomość kosmiczna nie ogarnia takich rzeczy jak spanie w łóżku trzymanie jedzenia w lodówce czy wyrzucanie resztek po posiłku i to jest znowu takie no sobie, ale nie, albo ale to jest to geniusz teraz, z kosmosu albo jakiś półgłówek. o ile ja jestem w stanie zrozumieć tutaj te, te twoje uwagi właśnie co do tego dlaczego jakby jest to tworzona ta jakby ta cielesna masa to ja, ja jakby tutaj akurat się trochę zgodzę z tobą bo ja też się nad tym zastanawiałem i dla mnie do końca też jakby to nie jest pokazane jakby jakie jest uzasadnienie dla takiej konkretnej sytuacji, nie? Bo, bo ile, właśnie jakby ten początkowy schemat, gdzie mamy tą welęgarnię, i później, jakby robienie tych welęgarni, to ma sens, natomiast to faktycznie, jakby to, że grant nagle jakby się zaczyna rozrastać, no, to jest mocno dyskusyjne. Natomiast, jakby co, co do tych sytuacji, jakby tych pozostałych, o których ty mówisz. No to dla mnie to też jest trochę tak, że to jest trochę zależne od tego i to widać w wielu tych scenach, że wiesz, że Grant momentami mi się wydaje bardziej przyjmuje kontrolę, a momentami jakby traci tą kontrolę na rzecz właśnie tego pasożyta. Bo zwróć uwagę, że tam są sceny szczególnie właśnie na początku, kiedy na przykład on jakby się wzbrania, żeby nie zainfekować żony. I to jest, wiesz, to ja jakby te sceny i to, co ty mówisz, że to jest niekonsekwencja, to ja to odbieram właśnie w ten sposób, że to w zależności, która jakby forma jeszcze, czy które, które, która jakby... Część tego umysłu, czy pasożyta, czy granta przyjmuje kontrolę i dlatego on na przykład, wiesz, tam nawet chociażby u tego rzeźnika, to widać, że jest jakby taki, taki element trochę jak, nie wiem, rozmawialiśmy o powołaniu trójki, że tam jest taki motyw zastosowany, gdzie Roland wchodzi do głowy innego bohatera i też jakby przyjmuje jego myśli i tutaj ja jakbym miałem dokładnie podobne, podobne odczucia, że to podobnie działa, w tym sensie, że po prostu pasożyt, kiedy potrzebuje jakby właśnie wykorzystać właśnie w takich stosunkach międzyludzkich, no to to wykorzystuje, a wiesz, a w sytuacji takiej, kiedy Grant jest sam w domu i ma tą swoją piwnicę, która jest zamknięta na klucz, no to, to co on się tam będzie certolił, nie? No to robi to, co musi, czyli żre i wszystko, nie? No. To, to wiesz, to z, z tego punktu widzenia, to ja jakby nie widzę żadnej niekonsekwencji. Nie, moim zdaniem to jest naciągane bo ten smród się będzie chociażby roznosił, tak? Poza tym e, właśnie raz, wiesz, on ma te, na początku jakby też chwilowe problemy z opanowaniem ciała, po chwili już jeździ samochodem bez problemu. Więc moim zdaniem... Bo się uczy, nie, no dla mnie, ale też, no właśnie, dla mnie to jest albo się naprawdę... uczysz, albo coś umiesz, a nie umiesz, nie umiesz, dziki, nie dziki, tak skaczą. Poty. Nie no, nie no, ale ja ci tłumaczę, że to jest tak, że po prostu on stopniowo jakby dostosowuje się i stopniowo jakby przyjmuje tą świadomość Granta. Bo zwróć uwagę, że mówię, na początku mamy sytuację takiej, że właśnie jakby ten pasożyt jakby nie wie czegoś zrobić i widać, że jest taki przeskok i na przykład właśnie to, to widać to w paru w scenach. U widać to właśnie w rozmowie z żoną. Jest jeszcze taka scena, jak on tam kogoś na mieście spotyka, gdzie też w pierwszej chwili jakoś tak dziwnie reaguje nienaturalnie, jak ten ktoś się tam jakby tak wzdryga, jakby nie wiedział o co chodzi, to on jakby widać taki przeskok i jakby on odpowiada już tak normalnie i sytuacja jest uspokojona i to właśnie ja to tak odbierałem, że to dokładnie tak działa, nie? A to pitolenie o miłości? Ale w, który, o, w której scenie mówisz teraz? No bo zobacz, jeżeli mówisz, że albo jest jedna, albo druga świadomość, tak się wypierają, czy coś, no to w takim razie dlaczego y, to coś potem y, cały czas nawija, że mia masz mi być wierna aż do śmierci, i tak mówiłaś, że mnie kochasz, że mój wygląd ci nie przeszkadza coś tam, to kto to mówi? gian świadomość, czy co? Znaczy, nie no ale dlaczego Grant miałby to mówić? Jeżeli Grant by miał swoją świadomość, to Grant by chciał, żeby ona przeżyła nie, no, czy coś, żeby nie, uciekła, się, a nie pitolił mi... jakieś takie bzdury, że jestem ośmiornicą z kosmosu, nie, no, dlaczego no, mnie od, nie kochasz? Wiesz, dla mnie to już była świadomość Granta, tyle tylko, że po prostu jakby skażona właśnie tym pasożytem. No wiesz, no to już umówmy się, granica, w której jego świadomość jakby była w stanie czystym, już została dawno przekroczona. No teraz to już nie wymagajmy logiki od czegoś, co się stało, wiesz, bez bezkształt masą cielesną, która właśnie pożera jakieś małe amerykańskie miasteczko, nie? No to to wiesz, no, a ci mówię że masa. Ale to w takim razie, właśnie, skoro to już jest ta masa, która ma swój plan, który jest idiotyczny i nie ma żadnego sensu, ale powiedzmy ma swój plan i go realizuje, to dlaczego się w ogóle przejmuje tą stagną cały czas? To w takim razie jakim cudem ta rasa tam jest powiedziane, że podbija po prostu planetę za planetą, połowę Wszechświata już podbiła? Ale, ale wiesz, ale właśnie według mnie to też jest uzasadniane, dlatego, że to, to jest sytuacja taka, że trafiają na Ziemię, gdzie mają do czynienia z jakby homo sapiens, człowiekiem myślącym i według mnie to tutaj to, to jest to, to, co jakby jest rozegrane, i to co ty mówisz, to pitolenie o miłości, to jest właśnie efekt tego, że jakby ten pasożyt trafił na rasę, czy mówiąc brutalnie zwierzaka, który nagle okazuje się, że ma inne cechy poza chęcią do życia, spania i rozmnażania się i wiesz, i to, że ty mówisz, że oni tam sobie radzili z wielkimi bestiami, no bo wiesz, bo łatwiej jest sterować wielką bestią, która jakby ogranicza się do tego, że chce się nażreć i później wyspać, a trudniej jest wydaje mi się sterować człowiekiem, który właśnie ma, wiesz, te wszystkie potrzeby wyższego rzędu i wiesz, i nagle się okazuje, że, że po prostu jakby ten pas sobie z tym nie radzi i według mnie te, też niektóre rzeczy, które jakby szczególnie na początku właśnie, które są problematyczne, to jakby z tego wynikają. Ale mówię, idźmy naprawdę dalej, bo według mnie to ta dyskusja do niczego nie doprowadzi, bo Ty mnie nie przekonasz ja, ja myślę, że ty, patrząc po, po tej naszej rozmowie, to i ja Ciebie nie przekonam, więc ja bym jeszcze chciał powiedzieć jakby o dwóch rzeczach, które moim zdaniem w kontekście tego filmu są ciekawe. I po pierwsze, to są nawiązania, bo ja... Wyłapałem trochę nawiązań, zakładam, że pewnie ty też do, do różnych filmów czy, czy elementów. I to jest rzecz, która mi się bardzo podobała jakby w tym filmie. I pokazuje, że właśnie Gun jako twórca to jest człowiek, który kocha kino, ja bym tak powiedział, że to, czy on umie robić to kino dobrze, czy nie, to jest jakby jeszcze, jeszcze inna kwestia, jak właśnie o samym Ganie jeszcze na sam koniec paradoksalnie bym chciał powiedzieć. Natomiast <śmiech> moim zdaniem to widać właśnie u niego to, że to jest człowiek, który jest wychowany właśnie na horrorze, na, na kini klasy B, na właśnie tego rodzaju jakichś tam produkcjach i próbował tu tutaj jakby przymycić i tak jak ja wyłapałem parę takich oczywistych nawiązań, jak, jak wiesz, jak chociażby ta scena w Wannie, która jest żywcem przeniesiona z koszmaru z ulicy Wiązów, jak te scena z drzwiami niczym w liśnieniu, Parę takich, no mówię, dla mnie oczywistych kwestii, to, to jak jeszcze sobie człowiek wejdzie na IMDb i spojrzy na listę nawiązań, które, które tutaj są jeszcze poukrywane, no to tego widać, że jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo i, i moim zdaniem to jest o tyle fajnie zrealizowane, że to są właśnie nawiązania takie, które jakby nie są wpychane ludziom do głowy na siłę, co ja lubię, bo we współczesnym horrorze, gdzie mamy dużo meta nawiązań to jest bardzo często robione tak, że po prostu właśnie jakiś taki motyw jest rzucany tak, że po prostu to aż oczy bolą. to, to jak Na zasadzie pro, product placementu w polskiej komedii romantycznej, nie? że można to zrobić jak w amerykańskim filmie, gdzie dostajesz product placement w ten sposób, że idziesz później kupować jakiś produkt i nawet nie wiesz, co to spowodowało, a można zrobić jak w klanie albo w polskiej komedii romantycznej, gdzie przez 10 minut będą dwie kobiety rozmawiały o tym, jak to zjadły jogurt i schudły, a czy wiesz, że ten jogurt można kupić w takim pobliskim sklepie i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj właśnie jest to zrobione w fajny sposób, że, że te nawiązania i takie, takie różne jakby motywy i wątki yy, i jakieś tam, wiesz, kwestie, w, które mają nam przypominać jakieś tam inne filmy czy, czy inne pomysły znane właśnie z innych źródeł kulturowych, takich popkulturowych, no to to właśnie jest zrobione fajnie, że, że można to sobie właśnie wyłapywać i czerpać z tego dodatkową przyjemność. Nie wiem, czy, czy jakby też tak miałaś. Znaczy ja Cię chyba do końca nie rozumiem, bo... Znaczy... W sensie z tego, nie wiem do końca o czym mówisz, bo tak są nawiązania, są fajne, ale nie do końca wiem, co masz na myśli, mówiąc, że nie są tak nachalne, że nikt nam ich nie rzuca tak na siłę, bo w sensie, nie wiem, jak masz scenę w wannie z Koszmaru z ulicy Wiązów, czy gdy tam Brenda ogląda Toxic Avengera mhm. w telewizji, czy gdy widzisz, że siostra Kylie w tym domu, na tej czwartej farmie, czyta Gęsią Skórkę, mhm. Staina i masz właśnie wielki napis na tej książeczce Goosebumps, tak, no to w sensie, no nie wiem, no to jest oczywiste, tak? Nie, to, nie, to, są, to są oczywiste nawiązania, tylko jakby mi chodziło o to, że wiesz, że to. to... Jakby te elementy nie są sednem sceny. tak ja znaczy, bym no nie powiedział. przeszkadzają. Że, że na czy, przykład, wiesz, jak mamy scenę, nie w w wannie, to, to jest tak, że jakby ta scena, jakby się broni, i ona ma sens jakby sama w sobie, a to, że jakby stanowi nawiązanie na przykład do koszmaru z ulicy Wiązów, to jest jakby zupełnie inna kwestia. To jest tak, jak na przykład, nie wiem, mamy wykorzystany ten taki Evil. Evil Look, jak z Evil Dead'a, wiesz, mm -hmm. w tych początkowych segmentach, gdzie, gdzie filmu, na przykład w tej scenie w lesie, to, to to jest właśnie coś takiego, że wiesz, że każdy, kto oglądał Martwe Zło, będzie wiedział, że to jest jakby nawiązanie i wykorzystanie tego motywu, natomiast jakby z punktu widzenia jakby widza, który jakby nie widział tego filmu, no to jest po prostu jakby ciekawie zrealizowana scena. I, i tutaj jakby, wiesz, ja mówię o tych najbardziej oczywistych, a, a mówię, nie wiem, czy zajrzałeś sobie na IMDB tak, w, tak, tak. W, w trivia, no to przecież tam jest Mnóstwo. Ja tam się okazuje, że po prostu jakby śledzić tak jak to robi Mando w filmach kingowskich, nieraz scena po scenie albo czytać każdy napis, to tam po prostu momentami jest tak, że właśnie każdy napis, każdy nie wiem kształt domu albo jakaś tam konkretna scena to jest nawiązanie do czegoś innego i to jest, to jest właśnie super, bo to jest fajnie zaszyte jakby w tych poszczególnych scenach, bo, bo wiesz, bo mi jakby chodzi o to, że, że mówię, że bardzo często w, we współczesnym kinie masz tak, że jak ci serwuje, serwują nawiązanie, to to jest... Ja się odniosę do czegoś, co, przepraszam, chyba nie, nie oglądasz ostatnich Gwiezdnych Wojen, bo cię to w ogóle nie interesuje, ale na przykład w Nowych Gwiezdnych Wojnach to to jest coś, co mi przeszkadzało, gdzie mamy po prostu całe sceny, które są po prostu żywcem wzięte z, ze starej trylogii. Jurassic gdzie... World. Ty Jeszcze nie widziałeś, no, tam są. jeszcze nie widziałem. No to, to też jestem ciekaw właśnie, bo to pamiętam, że wspominałem właśnie o tym, że tam też są właśnie takie nawiązania. No to widzisz, to rozumiesz, o co mi chodzi, że można zrobić to dobrze, a można to zrobić po prostu wpychając widzowi do gardła. Patrz, a pamiętasz, że w 93 to byli w Parku Jurajskim, a teraz oglądasz 20 lat później Jurassic World i tu jest takie coś. Zakładam, że właśnie tak twoim zdaniem ta wygląda ten film, no i tutaj udało się tego uniknąć, a, a to też pokazuje właśnie, że Gan jest twórcą, który swoje w życiu widział i, i chciał się tym pobawić i, i dlatego też to też jakby podkreśla, że ten film właśnie taki ma być taki no, lekki, rozrywkowy i no, przyjemny, przyjemny w odbiorze dla widza. Nie wiem, czy, czy, czy o tych nawiązaniach miałeś podobnie w, w sumie? W sensie, że ci się to podobało, czy Znaczy ja bym to inaczej po prostu w słowa ubrał, bo moim zdaniem część tych nawiązań, po części te nawiązania były sednem konkretnych scen. Właśnie w scenie w wannie, tak to od razu miało budzić, tak trochę waliło to nawiązanie w twarz po prostu, ale nie przeszkadzały, tak, nie były wrzucane na siłę, tylko tam, gdzie się dało je wykorzystać, tam je wykorzystywano tak, to pod tym względem się zgadzam i nawiązania były spoko i to jest właśnie kolejna rzecz, która moim zdaniem jest dobra w tym filmie i jeszcze zwiększa ten wyjściowy potencjał który moim zdaniem jest duży co nie zmienia mojej końcowej oceny że jest zmarnowany no cóż, to mówię, no, nie, nie, nie, nie uzgodnimy jednej wersji co do oceny tego filmu, natomiast to przejdźmy jeszcze na sam koniec krótko do y, Jamesa Gana, bo ja chciałem powiedzieć, że na samym początku powiedziałem, że chciałem go zostawić na koniec, dlatego że patrząc na Robale i patrząc na to, że to jest gość, który tak na sprawę wcześniej... Tylko i wyłącznie był znany z, ze współpracy z Tromą, do której zresztą też nawiązanie pada, bo, bo tam jedna z postaci chyba Brenda ogląda Toxic Avengera, tak, tak. jeżeli ja dobrze kojarzę. Tak. I tak na dobrą sprawę właśnie Robale były takim jego pierwszym autorskim filmem. A przy a tak... świcie żywych trupów nie grzebał też? Grzebał, grzebał, ale to a nie, to, to było chyba dwa lata wcześniej, nie? Jeżeli tak ja mi się wydaje. Ten Snydera. No to on jakby przy tym grzebał, ale wiesz, ale to był tylko scenarzystą przy tym filmie. Mhm. A tak na dobrą sprawę to wiesz, to to jest jego je... taki jedyny większy trochę autorski film, a oprócz tego to miał wiesz, scenariusze właśnie na koncie do jakichś tam skubidu. W, w, tylko i wyłącznie świtu żywych trupów i po prostu jakby ja nie widziałem robali jakby przed Strażnikami Galaktyki i po prostu widząc robale, znając te jego wcześniejsze dokonania ja po prostu nie mam zielonego pojęcia, kto komu po prostu odbiło, że, że w Zdecydował się powierzyć, wiesz, te grube miliony Disneyowskich dolarów, po prostu Ganowi, dając mu, jakby pełną i wolną rękę przy Strażnikach Galaktyki. Nie, no bo to, to, to jest po prostu coś, co moim zdaniem teraz, no z perspektywy tego, jakim sukcesem okazali się Strażnicy Galaktyki, no brzmi idiotycznie, ale to była rzecz, która się po prostu nie miała prawa udać, nie, bo, bo nawet doceniając to, to że Gan, właśnie pokazał w robalach, że, że jakoś tam znaki No według mnie potrafi jakoś się tam nim bawić i, i potrafi zrobić coś po swojemu, no ale to nie wychodzi moim zdaniem poza właśnie taką jakąś tam prostą rozgrywkę i pewnie no, tacy są trochę strażnicy galaktyki, natomiast robale mieli budżet, miały budżet 15 milionów dolarów, a strażnicy galaktyki to pewnie więcej wydawali na catering dziennie, więc, więc po ale prostu nie wiem, że... co za tym stało. Ale zobacz, bo właśnie wiesz, jeżeli bierzesz pod uwagę MCU poza Strażnikami Galaktyki, to rzeczywiście wybór Jamesa Garna jest absurdalny, nie ma żadnego sensu. Ale jeżeli byś był kimś nie wiem, z jakiegoś managementu czy czegoś takiego w MCU i pomyślał, teraz robimy zwrot w zupełnie inną stronę, chcemy zrobić film szalony, luźniejszy, tak kogoś potrzebujemy, kto właśnie ma inne spojrzenie, kto może bawić się kinem, kto może korzystać z groteski, sarkazmu, dziwacznego humoru, no to Gun się nadaje dalej, no bo właśnie masz Tromę, masz świt żywych trupów, masz robale, masz Pidgey porn on jeszcze współpracował przy produkcji gry Lollipop Chainsaw z 2012, czyli jeszcze przed Strażnikami, tak, tak, cudą, która też jest totalnie przecież odjechana tak, tak, tak. fabularnie i pod no, każdym innym względem, tak gameplayowo też. To w sumie on jest takim właśnie pozytywnym wariatem, który w jakiś tam sposób pasuje do tego filmu, i jak widać, trafiono w dziesiątkę. I właśnie ja na początku powiedziałem: ja zakochałem się w Strażnika Galaktyki od razu po pierwszym seansie w kinie, potem poszedłem drugi raz do kina, a robię to bardzo rzadko w przypadku filmów i, i tam to właśnie zagrało, tam jak miało być coś poważne, smutne, scena otwarcia straszników galaktyki, ja myślałem, to jest trailer jakiegoś dramatu, ja się poryczałem w kinie po prostu i siedziałem i wiesz, taki ultra zdołowany, a po chwili pojawia się logo Marvela i takie, what the fuck, co się dzieje w ogóle? Potem znowu, nie wiem, jak miało być sceny komediowe, to ja się śmiałem w głos na całą salę, a tutaj w tym filmie właśnie brakowało mi tego zdecydowania bo to, że miesza się różne konwencje, spoko, tylko, że tutaj naprawdę ani do mnie ta groza nie trafiła ani ta cieleść, to znaczy, no spoko tak doceniam realizację pomysł, okej, okay, tak, nawiązania spoko, ale ani mnie to nie straszyło ani nie bawiło, ani się fabularnie nie kleiło dlatego, no przykro mi, ale ja naprawdę jestem zupełnie szczerze i po długim namyśle, na myśli, no nie no, Ja na koniec, bo myślę, że trzeba zamknąć tą przedgłą dyskusję, mogę powiedzieć, że absolutnie mnie nie przekonałeś, bo ja <laughs> cały czas uważam, że to jest całkiem udany film. To absolutnie nie jest kino, powiedziałbym, wysokiej klasy, ale nie w tym sensie, że, że po prostu ono jest źle zrealizowane i takie zupełnie niskobudżetowe, bo ono właśnie jest zrealizowane całkiem dobrze, żeby nie powiedzieć od tej strony technicznej bardzo dobrze ale stanowi taką moim zdaniem udany, udaną mieszankę właśnie takiego horroru science fiction z jakąś domieszką takiego trochę zombie movie i cielesnego horroru. Wszystko to właśnie opatrzone takim no często gęsto absurdalnym i, i przesadzonym humorem i według mnie to się sprawdza. Natomiast ja też wyraźnie jeszcze zaznaczę, że tu trochę trzeba mieć świadomość tego i pod tym kątem to ja jestem w stanie siebie zrozumieć, że to, że to nie jest film, który trafi do każdego i to nie jest film, który spokojnie można polecić, bo, bo według mnie Robale to jest przykład na kino takie, które albo się pokocha, albo się z zn znienawidzi. W tym sensie, że po prostu mówię, przez to, że to nie jest film, który tak jak właśnie jak niektóre filmy próbują być, że próbuje powiedzieć coś więcej i im się nie udaje, albo że że nie wiem, że próbuje wykorzystać jakiś motyw i ograć i po prostu są kompletną porażką. Nie, no to jest film po prostu, który jest tak bardzo autorskim dziełem właśnie Gana, który chciał, wydaje mi się, zrobić to co, to, co zrobił i to, co zrobił, to zrobił dobrze, że tak... Nadmiernej ilości tych samych słów użyje powielokroć, to według mnie to naprawdę jest tak, że jeżeli się kupi te, ten, tą lekką absurdalność całej tej sytuacji i tą lekko przerysowaną, czy nawet mocno przerysowaną momentami grę aktorską i, i mówię cały ten absurdalny humor to według mnie się będzie człowiek dobrze bawił, bo tutaj naprawdę to, to wbrew temu, co ty mówisz, że to nie gra, to moim zdaniem tu jest, są sceny właśnie i zabawne, i straszne, i obrzydliwe. I dla mnie to była całkiem, całkiem udana mieszanka. No, natomiast całkiem udana mieszanka po prostu kina, które się złożyło na, na kino stricte rozrywkowe. No i, I pod tym kątem to faktycznie to, to, to co mówisz, że Strażnicy Galaktyki to się tam udało, no to moim zdaniem robale jakby faktycznie pokazują, że to jakby jest podobny przypadek i w Strażnikach Galaktyki też nie chodziło o nic więcej niż prostą rozrywkę, tam się to udało lepiej, lepiej było to zbalansowane no ale też umówmy się, tam była mimo wszystko bardziej spójna ta historia, no tutaj naprawdę próbowano wrzucić wiele y, motywów i konwencji do jednego worka dla mnie to całkiem wyszło udanie, ale no jestem w stanie zrozumieć, że, że wielu osobom to nie podejdzie, no, bo to jest specyficzna bardzo mieszanka. Skoro <grym> tak twierdzisz? Uciszyłem Cię. Jest. Wygrałem. Kończymy. Kochani, niestety Jerry coś spaprał w swoim Audacity i na sam koniec rozmowy przerwało mu nagrywanie w każdym razie powiedział głośno i wyraźnie, że no może rzeczywiście troszkę się przeliczył w ocenie tego filmu i że nie jest wcale aż tak dobry jak twierdził początkowo i że jednak ostatecznie przyznaje mi rację i odradza jego oglądanie i myślę, że tym akcentem pomarzy to dobra rzecz. Możemy się pożegnać. Tak, tak. Swoją tak. drogą, od, to ja oglądałem od... ten film z czwórką bodajże znajomych i Betul chyba też wtedy był u mnie i nikomu ten film się nie podobał, więc no to nie jest tak, że tylko mnie się coś obzdrojało, bo gdybym go oglądał sam, to jeszcze może bym uwierzył. Tak jak mi wciskacie, że nie wiem, złe podejście czy coś, ale kurczę... No... Co, co, co mam Ci powiedzieć? Powiedziałem przed chwilą wszystko w temacie. No moim zdaniem to, to jest film, który naprawdę albo się pokocha, albo się znienawidzi. Do mnie trafił, mnie to i bawiło i straszyło i obrzydzało. Dla mnie to jest, to jest udane kino i ja naprawdę polecam słuchaczom, którzy wytrwali całą tą długaśną dyskusję, żeby samemu sprawdzić na własnej skórze, bo, bo, bo jest wielce prawdopodobne, że wam się spodoba, a nawet jeżeli was odrzuci, to, to nie jest to film, wtedy wiecie, który... To do kogo możecie mieć pretensje, to wtedy zapraszamy tak, na Tak, to wtedy Style. możecie mieć pretensje do nie, mnie, a... A, a, ale <śmiech> myślę, że nawet jeżeli po prostu wam się sam film nie spodoba, to jest on na tyle krótki, że nie będziecie żałowali w zupełności tych, pół, tych półtorej godziny, któremu poświęcicie, bo to, to nie jest przykład tak złego kina, że po prostu jakby później się człowiek drapie w głowę co ja najlepszego zrobiłem. No to jest po prostu dziwny film dziwnego, lekko szalonego twórcy i warto go sprawdzić. No właśnie, to nie jest kino tak złe, że aż w dobre. To jest po prostu kino niejakie. Dlatego, jeżeli jednak się skusicie, to wiecie. Je, mieć... je, jeżeli, jeżeli jeszcze mieliście jakiekolwiek zaufanie do ojca prowadzącego, to, to wiedzcie, że reszta konglomeratu też ma różne swoje projekty i będziecie od dzisiaj mogli nas słuchać, jeżeli będziecie poszukiwali wartościowych opinii zgodnych z waszymi gustami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dokładnie tak, więc jeżeli lubicie The Strain, Robale i Jurassic World, to to powodzenie rzeczy. <grym> nie. Dobra. Myślę, nie, że dobra. Na no. czas zakończyć. Czas zakończyć. <grym> no cóż. <kluzny> <kluzny> <kluzny> <kluzny> <kluzny> <dziękuję>, Dziękuję ci bardzo serdecznie, Zagosławie, za udział w tym nagraniu. <dziękuję> Dzięki ci, Symas. Miło się rozmawiało tak jak mówię. Czasem się przydaje dyskusja. No, nie jednym głosem, że się tak wyrażę. Wtedy mamy dyskusję prawdziwą. Dokładnie tak, udało nam się tym razem. Wprawdzie krwi za dużo nie ma. Szybko się to wszystko umyje, wypierze. No ale było nieźle. Dzisiaj jeszcze raz dzięki, a Wam, kochani, życzymy udanego wejścia w nowy rok oraz klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. A już za tydzień Kolejny na dom po wypadku Tyle daru wypadku nam przyniósł.